Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy. Jest dziewiąta. Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Zdunik. Przed mikrofonem Aldonała Łaniewska-Wałk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na Wiadomości Kulturalne. Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny rozpoczęła program ochrony i konserwacji taśm z najważniejszymi polskimi filmami z ostatnich stu lat. Dyrektor FINA Tomasz Kolankiewicz wyjaśnia, że chodzi przede wszystkim o opracowanie sposobów ochrony różnych typów taśm filmowych.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 badaniami i konserwacją zostaną objęte m.in. filmy w reżyserii Aleksandra Herca Bestia i jego ostatni czyn z 1917 roku oraz adaptacje powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza z Nachor z 1937 i 1981. Specjaliści z Fina będą pracować także nad ostatnim etapem Wandy Jakubowskiej z 1947 roku i wieloma późniejszymi arcydziełami polskiej kinematografii he Kamienica przy ulicy Chmielnej 130 w Warszawie została wpisana do rejestru zabytków. Mazowiecki konserwator Marcin Dawidowicz podkreślił, że budynek jest cennym reliktem historycznej zabudowy zachodniego odcinka ulicy Chmielnej. Kamienica dokumentuje dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Woli na przełomie XIX i XX wieku, w tym inwestycji mieszkaniowych społeczności żydowskiej, która dominowała w tej części miasta, zaznaczył konserwator i dodał, że o wartości historycznej budynku świadczą również jego dzieje w czasie II wojny światowej, kiedy budowla znajdowała się w rejonie intensywnych walk o Dworzec Główny i Dworzec Pocztowy. Zarówno podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, jak i Powstania Warszawskiego. Wpisana do rejestru kamienica, wybudowana została w stylu secesji. Miała piękną fasadę z mnóstwem zdobień, z których po czasach PRL została tylko goła ściana. W tej chwili budynek jest opuszczony i czeka na remont. Wujak Wiosna to tytuł kolejnego koncertu Polskiego Radia dla Dzieci z cyklu Alfabet Orkiestry. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w południe w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Muzycy Orkiestry Polskiego Radia pokażą jak kompozytorzy opowiadają o budzącej się do życia przyrodzie, zapowiada szef orkiestry Kajeten Prochyra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 Orkiestrę poprowadzi Lilianna Krych. Transmisja koncertu w Polskim Radiu Dzieciom przez radioodbiorniki cyfrowe DAP+, Plus, internet lub aplikacje. Bezpośrednio po koncercie najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach artystycznych.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 Proboszcz miejscowej parafii Peter Kowacz przyznaje, że budowa nowego kościoła przełamuje stereotyp o Czechach uznawanych za najbardziej ateistyczny kraj Europy. Budowa jest w całości finansowana z ofiar. Wraz z kościołem powstaje centrum społeczne, które będzie otwarte dla wszystkich. Teraz w mieście brakuje miejsc do spotkań. Przy budowie kościoła zastosowany zostanie druk 3D. Na gotowych już fundamentach powstanie w najbliższych tygodniach próbna ściana z wydrukowanych betonowych elementów.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 Wieści z Czech kończą to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Kolejne o 13, a tymczasem zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony dwójkapolskieradio.pl Pogoda Dziś możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Za wyjątkiem krańców zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej. Rano miejscami także deszczu ze śniegiem. W rejonie podgórskim Karpat spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a wysoko w Karpatach śniegu. I tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5 cm. Temperatura maksymalna od 5-6 stopni Celsjusza na wybrzeżu, północnym wschodzie oraz w rejonie podgórskim Karpat. Około 8 w centrum, na południowym wschodzie i w rejonie podgórskim Sudetów do 11 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na przeważającym obszarze kraju porywisty północny i północno-zachodni. W Karpatach powodować będzie zamiecie oraz zawieje śnieżne. Reklamy.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 Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Gala muzyki jazzowej Fryderyk Festival 2026 12 kwietnia w Muzeum Historii Polskiej.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 w środę 8 kwietnia słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia 8 minut po dziewiątej. Jak zawsze o tej porze rozpoczynamy kanon dwójki. Za konsoletą nadal Elżbieta Malinowska, a przed mikrofonem Agata Kwiecińska. Dzień dobry, witam Państwa i tak jak wczoraj zapraszam aż do południa. W tym czasie, jak zawsze, dużo muzyki, ale także literatura. O 9.30 kolejny fragment najnowszej książki profesor Anny Nasiłowskiej Węzeł Rodzinny. Poezja przygotowana przez Iwonę Smolkę chwilkę przed 12:00 O 11.00 z kolei, jak zawsze, kwadrans bez muzyki. Dzisiaj kulinarny, więc dobrze, żeby Państwo coś zjedli przed 11:00 i nie zgłodnieli w czasie tego kwadransa. Z kolei przed kwadransem, czyli między 9:40 a 11:00, tak jak i wczoraj będziemy analizować nieco dokładniej listę płyt nominowanych do Fryderyków. Dzisiaj posłuchamy między innymi symfonii Zygmunta Stojowskiego w nagraniu Łukasza Borowicza i Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Będzie też mała lekcja historii i wirtuozowskie skrzypce w duecie, a teraz Mała zapowiedź tego, co czeka nas po 11.15. BBC, Scottish Symphony Orchestra i Jerzy Maksymiuk, który jutro obchodzi swoje 90. urodziny z okazji tego jubileuszu w kanonie dwójki po 11.15 od wczoraj aż do jutra będziemy słuchać nagrań pod jego dyrekcją. Tych nagrań, które ukazywały się poza Polską, i to jest jedno z nich: dwie suity z. Muzyki do dramatu Pergynt, dwie suity Edwarda Griga. To jest nagranie zrealizowane z BBC, skąd też Symfonia w roku 1993. I pomyślałam, że ten poranek nam się należy jako takie prawdziwe otwarcie dnia, bo, prawdę powiedziawszy, dzień nad Warszawą jeszcze tak do końca się nie obudził. To znaczy, czekamy na słońce, ale czy się pojawi? To chyba trudno powiedzieć. Dzisiaj po 11.15 posłuchamy Szymanowskiego pod batutą Jerzego Maksymiuka. To będzie pierwszy koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego w partii solowej Konstanty Andrzej Kulka, któremu na płycie wydanej w roku 1979 towarzyszy Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. I oczywiście Jerzy Maksymiuk. A teraz, teraz płyta, a właściwie dwupłytowy album duetu, który, w co bardzo trudno mi uwierzyć i tak próbowałam to policzyć, czy to jest możliwe, no ale tak, jest to możliwe. Duetu, który przyjaźni się muzycznie, gra i nagrywa od 30 lat. Wiolączylista Jean guillen i pianista Aleksandr Tarot spoglądają z okładki płyty, płyty, która, albumu który dwupłytowego, na którym są ich najważniejsze, najciekawsze, najlepsze nagrania z ostatnich trzech dekad. Jest tu oczywiście sporo muzyki. Francuski, ale jest też An Alban Berg, jest to oczywiście arpeggione Schuberta, jest muzyka Britena, jest muzyka Kurta Weil'a i jest też sonata na wiolonczele i fortepian Cloda Debussy'ego, Jean-Claude i Aleksandr Tarot. Thank you. Może nawet za często sięgam po to nagranie, ale ono jest tak rytmicznie giętkie, tak kolorowe. Tak wiele się dzieje w tej sonacie wiolonczelowej Debussy'ego w interpretacji Żana Guillena-Cairasa i Aleksandra Taro, że po prostu mm. trudno sobie odmówić. No a teraz jeszcze jest pretekst, płytowy album, który ukazał się 3 kwietnia w miniony piątek, dokumentujący... Um, dokonania fonograficzne tych panów w ostatnich 30 latach. Tam są te najciekawsze, najlepsze z najlepszych nagrań. No i wśród nich właśnie sonata wiolonczelowa Claude'a Debussy'ego. To jeszcze teraz przez moment Jean guillen i Aleksandr Taro w kanonie dwójki. Zupełnie inny muzyczny świat. Brahms i jeden z tańców węgierskich. To można świętować jubileusz 30-lecia wspólnego grania. Czwarty taniec węgierski Hanepsa Bramsa-Żongin-Keras i Aleksandr Taro no, z dużą dawką poczucia humoru na temat tej muzyki. Trochę tak na granicy, ale wciąż niezwykle elegancko. Słuchają Państwo dwójki już prawie dwie minuty po wpół do dziesiątej. To się czyta. To się czyta. A czytamy książkę Węzeł Rodzinny profesor Anny Nasiłowskiej, która ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Anna Nasiłowska, pisarka, poetka i krytyczka literacka, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wczoraj opowiadała, jak w herbarzu polskim znalazła nazwisko Nasiłowskich herbu półkozic. Ten herb wspominał także Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, nadając go rodzinie choreszków. Dziś Ciąg dalszy wspomnień. Czyta Magdalena Warzecha. Renomowani warszawscy mistrzowie robili buty na stalunek, czyli zamawiane dla konkretnych stóp lepszej klienteli. Do tej pory, jak się jest bardzo dobrym klientem, to u swojego szewca ma się gotowe kopyto na wzór kolejnych par. Od razu podpisane imieniem i nazwiskiem, a może i jakimś nobliwym tytułem niekoniecznie arystokratycznym. Może być doktor, mecenas czy profesor. Dotyczy to jednak wyłącznie butów męskich, bo damska moda zmienia się zbyt szybko. Raz czubek w szpic, raz okrągły, a obcasy różnej wysokości, zależnie od okazji, to szpilka, to słupek, a innym razem koturn albo na płasko. Kiedyś byłam z Julią Hartwig w Brukseli. Spacerowałyśmy po wielkich galeriach handlowych w centrum, gdzie mieścił się elegancki sklep i warsztat jakiegoś tamtejszego, znakomitego mistrza. A wie pani, że znałam kiedyś takich mężczyzn, którzy co roku zamawiali sobie elegancką parę butów na miarę i zawsze u tego samego szewca? Powiedziała i zawiesiła głos, bo było jasne, że ja już takich mężczyzn nie spotkałam. Byłam na to za młoda. Moi mężczyźni nosili trampki, jakieś sportowe nieistotne buty. Mąż na ślub sprawił sobie szyte na miarę czarne spodnie z dobrej wełny, szyte u krawca zaręby na kruczej, w tym samym miejscu, gdzie garnitury szył sobie jego dziadek, przedwojenny adwokat. Te spodnie są wyjątkowe. Mimo upływu czasu, i cóż tu ukrywać pewnych zmian figury, wciąż pasują. Więc ten krawiec nie tylko wziął miarę, ale uzupełnił ją wyobraźnią. Po prostu musiał to być krawiec wizjoner. Przewidział, jaki jego klient będzie po 30 latach. Tu i tam mu przybędzie, ale nie za dużo, a fason ma być klasyczny, ponadczasowy. O dziwo zakład przetrwał. Kolejny zaremba przeniósł się do nowego lokalu niedaleko Róg Kruczej i Nowogrodzkiej. Ma konto na Instagramie. I dalej szyje garnitury. Choć podobno chciał zostać DJ-em. Wystawa brukselskiego szewca była skąpana w świetle. Wysmakowana. Czy ktokolwiek z PRL-u mógł zamawiać tu buty? Mm, raczej nie. Nie taktem byłoby pytanie Julii Hartwig o nazwiska, więc szczegółów nie znam. Julia Hartwig urodziła się w roku 1921. Mogła pamiętać eleganckich mężczyzn z dzieciństwa. Może po wojnie komuś z emigracji jeszcze udawało się od czasu do czasu podtrzymywać fason, ale przecież wszyscy byli bardzo biedni. Nawet jeśli na takim kopycie dla klienta znajdował się napis hrabia czy nawet książę. prl artysta mógł porwać się na zaspokojenie takiego kaprysu przy wyjątkowo sprzyjających okolicznościach jak sute zachodnie stypendium albo honorarium, które nagle spadło z nieba i dzięki bajecznemu kursowi walut do złotówki wydawało się prawdziwą górą pieniędzy. Jeśli taki ktoś w ogóle uświadamiał sobie, że na co dzień otacza go straszna byle jakość wszystkiego i jednocześnie nie odreagowywał autodestrukcyjnymi zachowaniami w rodzaju pogrążania się w pijaństwie. Co było częste? Mrożka ta byle jakość bardzo męczyła. Za pierwsze spore honorarium otrzymane w Stanach, uszył sobie u krawca w Nowym Jorku eleganckie koszule na miarę ale nie był już wtedy artystą z PRL-u. Nie znam jego zdjęć w tych eleganckich koszulach, wiem tylko, że wszystko chciał mieć markowe, dobrej jakości i na przykład dyskutował z Gombrowiczem o piórach wiecznych. Nie miał jednak w sobie zacięcia, by prezentować się jako mężczyzna spod igły, gentleman. Jego styl to traper intelektualista, nawet jeśli to sprzeczność, ale on przecież żył wśród sprzeczności i z nich czerpał inspiracje. Jako swój strój upodobał sobie jeans, w późniejszych latach życia lubił zielone kamizelki z kieszeniami, a do klasycznego trencza zakładał kapelusik jak na ryby. Te kapelusiki zawsze miały na wszywkach wysoko notowane firmowe logo, a i kamizelki z kieszeniami także nie były całkiem takie same jak warszawskich taksówkarzy. Gabriela Kurylewicz kupiła mi w karwi na straganie taki rożkowski kapelusik, ale bez logo. Przekonałam się, że jest całkiem użyteczny. Jak pada, nie trzeba parasola. Ach, style... Artysta zawsze jest dziwnym mieszańcem i sam musi sobie wymyślić styl. W Londynie lubiłam patrzeć na rzemieślników z Burlington Arcade. Niektórzy chlubili się na szyldzie datą założenia zakładu. 1800 coś tam, coś tam. I zakład działa w tym samym miejscu. Nigdy oczywiście niczego tam nie kupiłam. Nie ten poziom finansowy i nie ta klasa społeczna. Tam zaopatruje się angielska arystokracja, która uleganie modzie uważa za obyczaj gminu i woli nosić się ponadczasowo. Trafiłam tam po raz pierwszy na początku lat dziewięćdziesiątych i byłam oszołomiona. Więc tak wygląda to, o czym zawsze mówił mi tata? Że ciągłość oznacza kumulację. Która może być powolna, ale chodzi o to, co gromadzi się z pokolenia na pokolenie. Umiejętności, zasób wiedzy, relacje. U nas wszystko przebiega inaczej. Przychodzi kataklizm historyczny, po którym nie ma nic i wszystko trzeba organizować od nowa. Po wojnie warszawscy szefcy tacy jak Lucjan nie robili już butów. Oni tylko je naprawiali z niesmakiem w poczuciu degradacji, łykając upokorzenie. Nawet nowe zelówki dawało się rzadko. Poprawiając pary standetnej produkcji fabrycznej, kleli pod nosem, jak to szewcy, na czasy, na podatki. Zapijając wódką klepali biedę, bo z tego trudno było żyć. Ale i Burlington Arcade w Londynie nie ominęła globalizacja. Krawcy, szewcy i jubilerzy nastawiają się dziś na sprzedaż gotowych produktów. Oferują nawet wschodnie masowe wyroby. Wszędzie że rzemiosło najpierw staje się luksusem, a potem zanika. I nie ma co płakać, że nie robi się butów na miarę. Nastały czasy produkcji masowej. A ja mogę korzystać z jej ubocznych efektów, czyli nadmiaru. Grzebiąc do woli w ciuchach. Second hand, outlet są dla mnie w sam raz. Jestem dziwnym mieszańcem nobliwego profesora z bieda artystą. Tylko butów się w ten sposób nie kupuje. Ale i na to jest rada: internet. Zwłaszcza w okresie pandemii i przeceny znanych, sprawdzonych firm. Jeszcze przed drugą wojną powszechnie zamawiano buty na miarę nawet dla dzieci. I mama opowiadała mi, że to wcale nie działało tak znakomicie, jak się wydaje. Obstalowana para mogła wyjść źle. I wtedy buty były niewygodne, za ciężkie, toporne. A potem trzeba się było z nimi męczyć, bo przecież sporo kosztowały. Buty na miarę nie zawsze szył prawdziwy mistrz, ale zazwyczaj lokalny szewc z Rawy. I często okazywały się utrapieniem, póki dziecięca stopa nie urosła i trzeba było obstalować nowe. Wtedy wszystko zaczynało się od początku. Nowa miara. Ten sam szewc. Węzeł rodzinny. To był drugi fragment książki Anny Nasiłowskiej, czytała Magdalena Warzecha. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego i wrócimy do niej jutro o tej samej porze. Za 18 minut będzie godzina 10. Agata Kwiecińska, zapraszam na drugą muzyczną część kanonu dwójki. I tak jak to było wczoraj, dzisiaj także wnikliwa lektura nominacji do nagrody Fryderyk 2026 czyli tej właściwie jedynej, no i w związku z tym najważniejszej nagrody fonograficznej w Polsce. Lista płyt, które są nominowane jest niezwykle długa. Laureatów poznamy 24 tego kwietnia, czyli w piątek za dwa tygodnie. Gala odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki i będziemy ją transmitować na antenie dwójki. No a w tym tygodniu proponuję Państwu taki subiektywny wybór fragmentów tych nominowanych płyt. Część z nich już się pojawiała na naszej antenie, części słuchaliśmy, a część odkrywamy, bo zawsze tak to wygląda, że na tej liście Znajdują się nagrania, o których y, nie słyszeliśmy albo nie było okazji, by tym płytom przyjrzeć się, a raczej posłuchać ich y, uważniej. Płyta, od której dzisiaj y, zaczniemy, już na naszej antenie się pojawiała. To jest płyta nominowana w kategorii Album Roku, Muzyka Kameralna, Duety. Duranowski, Lolli, Duety grają Bartłomiej Fraś i Martyna Pastuszka, a więc Duet y, Skrzypków. Y, Duranowski i Lolli. To nazwiska dwóch kompozytorów, Augusta Fryderyka Duranowskiego, polskiego skrzypka i kompozytora i Włocha Antonia Lolliego, którzy obaj byli związani z dworem hetmana litewskiego Michała Kazimierza Ogińskiego, dworem w Słonimiu. Zarówno Duranowski, jak i Loli byli nie tylko kompozytorami, ale także wirtuozami, skrzypkami. Wiadomo, że Duranowskiego nawet Paganini bardzo doceniał i Wymieniał jego nazwisko jako jedno z tych, które sprawiło, że zabrał się do pisania 24 kaprysów. Na tej płycie, płycie Martyny Pastuszki i Bartłomieja Frasia mamy kompozycje i Duranowskiego, i Loliego, które pokazują, że duet skrzypcowy, ten taki jednorodny duet, może bardzo ciekawie się przekomarzać ciekawie ze sobą rozmawiać, a także rywalizować. Bo kiedy słuchamy tej muzyki, to nie mamy chyba takiego poczucia, że ona jest bardzo wirtuozowska i wymagająca dla wykonawców. Jest to raczej takie przyjemne przyglądanie się i przysłuchiwanie tej rozmowie. No, ale dla wykonawców jest to wyzwanie, czego jednak zupełnie nie słychać. Jest lekko, łatwo, przyjemnie Dowcipnie, niepoważnie, czasem z przymrużeniem oka. Posłuchamy dzisiaj mm, z tej nominowanej do Fryderyka płyty kompozycji Antonia Loliego, Sonaty na dwoje, Skrzypiec w tonacji Adur, Opus 9, numer 3, Martyna Pastuszka i Bartłomiej Fraś.